Rozdział czwarty. Pan nakazuje Moroniemu zapieczętować zapis brata Jereda. Gdy ludzie innych narodów będą pokładali wiarę w Panu, jak brat Jereda, Pan wyjawi im wszystko, co objawił. Ludzie potrzebują wierzyć w słowa Chrystusa i Jego uczniów. Chrystus wzywa wszystkich ludzi do nawrócenia wiary w Jego Ewangelię i chrztu, aby zostali zbawieni. I Pan nakazał bratu Jereda, aby po zejściu z góry spisał, co widział. I miało to być ukryte przed ludźmi, aż do jego ukrzyżowania. Dlatego też król Mosjasz zachował te płyty i miały one być zachowane przed światem do ukazania się Chrystusa temu ludowi. I gdy Chrystus ukazał się swemu ludowi, nakazał, aby zostały one wyjawione. A teraz, pomimo tego, wszyscy oni zmarnieli w niewierze i nie ma nikogo, Oprócz Lamanitów i tych, którzy odrzucili Ewangelię Chrystusa. Dlatego nakazano mi, abym ponownie ukrył je w ziemi. Oto zapisałem na tych płytach to, co zostało objawione bratu Jereda. I nigdy nie objawiono tak wielkich rzeczy, jak te, które zobaczył brat Jereda. Dlatego Pan nakazał mi je zapisać i uczyniłem to. I nakazał mi, abym je zapieczętował, a także uniemożliwił ich przetłumaczenie. Dlatego zapieczętowałem interpretory zgodnie z przykazaniem Pana. Albowiem Pan mi powiedział, nie zostaną one dane ludziom innych narodów, aż nawrócą się, odstąpią od nieprawości i staną się czyści przed Panem. I gdy będą pokładali we mnie wiarę, jak brat Jereda, Mówi Pan, aby mogli zostać we mnie uświęceni, objawię im to, co zobaczył brat Jereda, a nawet wszystko, co objawiłem. Mówi Jezus Chrystus, syn Boga, Ojciec nieba, ziemi i wszystkiego, co w nich jest. Przeklęty, kto zwalczać będzie słowo Pana, przeklęty, kto zaprzeczy prawdzie tych rzeczy, albowiem nie objawię takim nic ważniejszego. I ja to powiedziałem. Mówi Jezus Chrystus. Na mój rozkaz otwierają się i zawierają niebiosa. Na moje słowo zatrzęsie się ziemia i na mój rozkaz jej mieszkańcy zginą niczym w ogniu. Kto nie wierzy w moje słowa, nie wierzy moim uczniom. I sami osądźcie, czy to nie ja sam mówię, albowiem w ostateczny dzień przekonacie się, że są to moje słowa. Ale tego, kto uwierzy w moje słowa Na wiedzę przez objawienia mego ducha Będzie on wiedział i da o tym świadectwo Przez mego ducha będzie wiedział, że słowa te są prawdą Albowiem mój duch nakłania ludzi do czynienia dobra I to, co nakłania ludzi do czynienia dobra Pochodzi ode mnie, gdyż dobro wywodzi się tylko ode mnie to ja wskazuję ludziom drogę do wszelkiego dobra. Kto nie uwierzy w moje słowa, nie uwierzy we mnie, że jestem. A kto nie uwierzy we mnie, nie uwierzy w Ojca, który mnie posłał. Albowiem jestem Ojcem, światłem, życiem i prawdą świata. Pójdźcie do mnie, ludzie innych narodów a wyjawię wam jeszcze większe rzeczy, które są ukryte przed wami z powodu waszej niewiary. Pójdźcie do mnie, ludzie z domu Izraela, a wyjawię wam, jak wielkie błogosławieństwa przygotował dla was Ojciec od założenia świata, a nie zostały wam wyjawione z powodu waszej niewiary. Oto, gdy rozerwiecie zasłonę niewiary, przez którą pozostajecie w straszliwym stanie niegodziwości, Zaślepienia i znieczulenia serca Będą wam wyjawione wielkie i cudowne rzeczy Ukryte przed wami od założenia świata I gdy będziecie modlić się do Ojca w imię moje Ze skruchą w sercu i w pokorze ducha Będziecie wiedzieli, że Ojciec nie zapomniał przymierza Które zawarł z waszymi ojcami domu Izraela Wtedy proroctwa, które nakazałem spisać Janowi, mojemu słudze Zostaną wyjawione wszystkim Zapamiętajcie to i gdy zobaczycie, że tak się dzieje Będziecie wiedzieli, że zbliża się czas Gdy proroctwa te niewątpliwie się spełnią Dlatego gdy otrzymacie tę księgę Wiedzcie, że Ojciec rozpoczął swe dzieło na całym świecie Nawróćcie się wszyscy Aż po krańce świata, pójdźcie do mnie, uwierzcie w moją Ewangelię i zostańcie ochrzczeni w imię moje, albowiem kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą w moje imię, będą towarzyszyły znaki. Błogosławiony, kto okaże się wierny memu imieniu ostatniego dnia Albowiem zostanie wyniesiony do Królestwa przygotowanego dla Niego od założenia świata Ja to powiedziałem, Amen